To nabożeństwo, ten czas kazania i modlitwy dedykowany dziecku, które chcemy błogosławić. Czym jest to dzisiejsze błogosławieństwo? Na początek uwaga ogólna. Błogosławieństwo widać w Biblii od samego początku do końca. W tekście biblijnym już od pierwszego rozdziału czytamy i błogosławił Bóg, mówiąc, a Księga ta Biblia kończy się na 22 rozdziale Księgi Objawienia, i w jednym z ostatnich wersetów jest mowa o tym, błogosławieni, biorący szaty, gdyż oni, myślę, że ten tekst znamy lub powinniśmy znać. Więc Bóg jest Bogiem błogosławieństwa. Bogiem, który chce i aktywnie błogosławi tych, którzy o to proszą, tych, którzy. Chcą tych, którzy dają mu dostęp. Zasada biblijna jest również następująca, że błogosławieństwo przychodzi, zstępuje zawsze od większego do mniejszego. Czytamy o tym w kilku miejscach. List do Hebrajczyków, rozdział 7, może, możecie tam zajrzeć. I czym jest to dzisiejsze błogosławieństwo? Ponieważ to słowo ma wiele odcieni, znaczeń i używane może być w różnych kontekstach, dziś spójrzmy na ten jeden kontekst. Kontekst tego, co mamy zamiar robić wobec Michałka. To błogosławieństwo to są życzenia powodzenia. To są życzenia bezpieczeństwa, mądrości, duchowego i fizycznego rozwoju, Życzenia przekazywane w autorytecie Boga, który może realnie to wszystko zesłać. Powtórzę. Powodzenie, bezpieczeństwo, mądrość, duchowy i fizyczny rozwój, zdrowie. I to czynione jest przez ludzi w Bożym autorytecie. Tym pierwszym, najważniejszym autorytetem dla każdego Człowieka, który rodzi się na ziemi, jest autorytet rodzicielski. Rodzic jest największym i pierwszym autorytetem w życiu każdego człowieka. Z wiekiem wiemy, ten autorytet maleje, zmienia się zakres jego wpływu, ale on istnieje do końca. To nie jest tak, że gdy osiągnąłeś magiczną cyfrę 18 lat, rodzice nie mają już nic do powiedzenia, i nie musisz się z nimi liczyć. To tak nie jest. Gdyby ktoś był przed osiemnastką, to tak uświadamiam i przypominam, żebyś sobie za, za dużo nie obiecywało jedno z drugim. Za dużo nie wyobrażało jedno z drugim. Autorytet rodzicielski. Dalej jest autorytet władzy. Przywódców przełożonych również w Kościele. Dalej jest autorytet duchowy, który istnieje w Kościele. Uzewnętrzniany jest przez Kościół i to błogosławieństwo dzieci jest to wzorowane na Starym Testamencie na Starym Przymierzu Zwyczaj przynoszenia nowonarodzonych dzieci do świątyni, szczególnie pierworodnych a także zwyczaj, który w czasach Jezusa był bardzo rozpowszechniony że do znanego i cenionego rabina przynoszono małe dzieci, aby ten nie błogosławił bardzo się cieszę, że dzisiaj występuję w tej roli Czytamy o tym na przykład w Ewangelii Marka w rozdziale 10, wiersze od 13. Przynosili też do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni, gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże." Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do Niego nie wyjdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Jezus odwraca zupełnie sposób myślenia dorosłych. Bo w oczach i uszach nas dorosłych to dzieci przeszkadzają. Te piski, słyszycie? Kwilenie, ten tupot małych nóżek bieganina, nam to przeszkadza. Mówimy, nie przeszkadzajcie. No najlepiej, gdyby dzieci gdzieś tam z tyłu zamknięte, żebyśmy mieli święty spokój. Nie, nie, nie, nie, nie. Kościół to rodzina. Chcecie z rodziny usunąć jej przyszłość? No chyba nie jesteśmy tak nierozumni. Powiem wam, że ja kocham te piski, te chwilenia, ten tupot małych nóżek, pod warunkiem, że nie przekroczy pewnego poziomu decybeli ten pisk. Są granice, ale ja to kocham, bo wiem, że to jest Boże życie. To jest Boże życie, które wyraża się także w ten sposób. Czytamy przecież, że dzieci są darem. Darem od Pana. Nie są karą. Nie są ciężarem. Nie są przeszkodą w karierze. Nie są pokrzyżowaniem Twoich fantastycznych planów. Dzieci są darem. Tylko czy doceniasz ten dar? To jest zasadnicze pytanie. Dziś ten dar zasadniczo nie jest doceniany. To, co dziś robimy, zaznaczam również, nie ma nic wspólnego z chrztem, który ma być samodzielną decyzją w wieku dojrzałym do decydowania. Dziś to bardziej decyzja rodziców, którzy mają w zasadzie absolutną władzę nad swoim dzieckiem, nad takim maleństwem, decydują, o wszystkim w jego życiu. I mam nadzieję, że wy, Tomku, Kasiu, powtórzycie za Jozuem to zdanie, które powiedział kiedyś do Izraela. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Wiecie, niech się dzieje, co chce dookoła. Niech ludzie robią, co chcą. Trudno ich sprawa, ale ja i mój dom służyć będziemy Panu. I mam nadzieję, że macie to słowo w waszych sercach. A służenie Panu, kochani, to także wychowywanie dzieci. Wychowywanie dzieci dla Niego. Wiecie, że służba rodzicielska jest jedną z najważniejszych służb. To, czego ty nie zrobisz jako rodzic dla swojego dziecka, tego nie zrobi nikt za ciebie. Również w kontekście wychowania. Ani szkółka, ani szkoła, ani harcerstwo, ani grupa młodzieżowa. Jeśli ty nie zrobisz tego, co jest Twoim zadaniem. I zatrzymamy się na chwilę na tekście psalmu 144. W zasadzie to jest jedyny tekst, który teraz będziemy analizować, rozważać. Psalm 144, wiersz 12. Biblia generalnie przedstawia wychowanie jako pewien proces. Proces współpracy. Współpracy Boga z rodzicami i, I samymi dziećmi. Czytamy w wierszu 12. Wówczas nasi synowie będą jak rośliny, bujnie wyrosłe w swojej młodości, a nasze córki jak narożne kolumny, rzeźbione niczym ozdoby pałacu. To piękne słowo dla synów i córek. Dzisiaj bardziej na temat synów, bo modlimy się o chłopca. Biblia warszawska mówi, niech synowie nasi będą jak rośliny, rośliny dobrze wyrośnięte. Tutaj czytamy w Nowym Starym Przymierzu, bujnie wyrosłe. Piękny poetycki przekład Czesława Miłosza mówi, jak latorośle pielęgnowane od zarania, czyli od samego początku pielęgnowane. Od pierwszych chwil, ja myślę, że nawet w pewnym sensie jeszcze przed narodzeniem trwa już jakaś pielęgnacja dziecka, prawda? Myślę, że ci, którzy mają dzieci, wiecie o czym mówię. I to słowo wskazuje na wagę tego okresu w życiu człowieka. I o tym mówię często przy okazji takiej jak ta, ale myślę, że nigdy za dużo tego rodzaju powtórzeń. Wychowanie zaczyna się bardzo wcześnie. Wychowanie nie zaczyna się w przedszkolu czy w szkole. Wychowanie zaczyna się już w wieku niemowlęcym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Takie jest moje doświadczenie jako rodzica i tak uważam. Gdy dziecko karmimy, przytulamy, mówimy do niego, uspokajamy, powolutku uczymy określonych zachowań, wiecie, typu smoczek, butelka, żeby, żeby to działało tak, jak my chcemy, a nie żeby w środku nocy 14 razy trzeba było wstawać, bo alarm się włącza w łóżeczku. To jest też jakiś już proces wychowania, wpływania na dziecko. Uczymy dziecko porządku dnia. Wiecie, dzieci kochają porządek dnia ustalony. Kiedy wszystko jest o określonej porze, w określonej kolejności, dziecko funkcjonuje fantastycznie. Rozmawiam często z Basią na temat y, przedszkola, które tutaj mamy. Dzieci, które są dłużej, już powiedzmy kilka miesięcy, ponad rok, one funkcjonują w zasadzie... Y, Basia i asystentka nie muszą nic mówić. Włącza się piosenka z określoną melodią, że na przykład sprzątamy zabawki, idziemy do stolików i dzieciaki automatycznie już to robią i nie ma żadnego problemu i czują się w tym bezpiecznie, dobrze, cudownie. Ale są takie małe rumburaki, które są krótko i mają olbrzymi problem z dostosowaniem się w pierwszych tygodniach i miesiącach i naprawdę trzeba im poświęcić mnóstwo uwagi, czasu, cierpliwości i wiele westchnień gdzieś bokiem puścić, żeby znieść to rozbrykane, krenombrne, nieposłuszne. Dziecko, które rodzice dają, mówią, on jest taki grzeczny w domu, kochany, cudowny i w ogóle żadnych kłopotów z nim nie ma i, i, i mówi, że chce sikać tak, zawsze w domu, tylko w przedszkolu jakoś nie, no wiecie, takie różne są sytuacje. Ale kiedy taki, powtórzę, rumburak przekroczy tą barierę jak podporządkowania się autorytetowi pań, wychowawczyń, wtedy w przedszkolu jest porządek, dzieci ładnie się bawią i dzieci to kochają, pytają, a co będziemy na zajęciach robić pierwszych, a co na drugich. Wychowujemy dzieci od samego początku i wraz z rozwojem następuje wzrost wymagań. Dziecko wymaga coraz więcej informacji, co dobre, a co złe. Co to znaczy grzeczne zachowanie? Musi rozumieć, że nie wolno rzucać zabawkami, że nie wolno bić się w piaskownicy, że należy zabawki po sobie posprzątać. Słuchajcie, Tomek i Kasia, żebyście, żebyście wiedzieli, że... Na razie jeszcze póki co Michałek jest zwolniony z tych obowiązków, ale z czasem myślę, że Zuzia będzie dla niego świetnym przykładem, bo widzę, że wychowywana jest naprawdę we wzorcowy sposób. Gratulacje rodzice. Potem wkracza kościół, szkółka, przedszkole, tak, szkoła. Jak to dobrze, że już nie ma gimnazjów, bo to było takie bardzo trudne, trudny wychowawczo odcinek życia. Jeżeli Macie, czy mieliście nastolatki, to wiecie, o czym mówię. Moment, kiedy ze słodkiego misia robi się słony jesz. Nie pocałujesz, nie przytulisz, nie porozmawiasz, nie dowiesz się. Co najwyżej na pytanie, jak było w szkole. Dobrze. Co cię zadane? Nie. Wiecie, o czym mówię. No tak to jest. Później następuje zmądrzenie i te relacje znów są głębsze, bliższe, lepsze. Ja już szczęśliwie jestem w tej fazie. Korzystam z przywileju wieku moich dzieci. Każdy etap ma swoje metody dostosowane do wieku i okoliczności. Musimy o tym pamiętać. Zupełnie inaczej traktujemy dwulatka, zupełnie inaczej siedmiolatka, zupełnie inaczej piętnastolatka. Czym jest wychowanie? Ja nie podam definicji naukowej czy książkowej, ale jest to pewien balans i to też często powtarzam. Balans pomiędzy zaufaniem a kontrolą. Generalnie dzieciom ufamy, ale musimy to oko gdzieś mieć otwarte. Rodzice kiwają głowami. No tak, bo w tym młodym umyśle czasami może jakiś szalony pomysł powstać i trzeba to umieć skontrolować, zapanować. Jest to balans między luzem a dyscypliną. Tak, jest pewna wolność, ale nie do końca. Masz zakres swobód, ale nie jesteś niezależny, niezależna. Jest to balans między akceptacją a niezgodą. Dobrze, akceptujemy ciebie i to, że nosisz taką dziwną fryzurę i włosy twoje mają nieokreślony kolor w tej chwili, ale... Nie możesz wejść w środowisko, które może sprowadzić się na przykład do zażywania narkotyków. Rozumiemy to, tak? W porządku. To akceptujemy, ale nie puszczamy całkowicie samopas. I gdybyśmy czytali cały psalm 144, on jest psalmem walki od samego początku. Psalmem bitwy. I pokazuje życie w aspekcie walki i zmagania. Zaiste wychowanie dzieci to walka i zmagania. I prawda jest taka, że nie wszystkie bitwy się wygrywa. I mamy świadomość tego jako rodzice. Nie wszystkie bitwy o nasze dzieci są wygrane. Trwa jeszcze wojna, ale czasami widzimy klęskę za klęską. Czasem niektórzy niestety przegrywają całe wojny. W Biblii również znajdujemy przykłady wielkich mężów bożych, którzy przegrali wojnę o swoje dzieci. Jest to dla mnie trudne do zrozumienia. Kapłan Heli miał niegodziwych synów. Samuel, wielki prorok Pana, sędzia w Izraelu, miał niegodziwych synów. Dawid, wielki król Izraela, piewca Pana, człowiek według serca Bożego miał niegodziwych synów. Takie rzeczy zdarzały się, zdarzają. Dlatego nasze pytanie brzmi, jak wygrać? Jak żyć, by nasze dzieci poszły za nami? Za tym, co dobre? Jakie metody stosować? Psalm 144 przedstawia pewien cel i życzenie. Natomiast sporo innych miejsc w Biblii mówi o metodach. Mija czas, wieki, pokolenia, a my wciąż odwołujemy się do tej księgi. Jej przekaz jest ciągle aktualny. Biblia zawiera ogólne zasady i dokładne wskazówki. Musimy je wszystkie znaleźć. I one są dobre na wszystkie wyzwania wychowawcze. Niektóre są popularne i akceptowane także przez osoby niewierzące. Na przykład o posłuszeństwie i szacunku wobec rodziców. Na przykład o zachęcaniu dzieci. Ale są też fragmenty mniej popularne w tych czasach, ba, są uważane za kontrowersyjne. Mówiące zwłaszcza o karności i dyscyplinie. Dziś słowo karność i dyscyplina hmm, prawie wyszły z użycia. Biblia mówi także o słuchaniu Boga, co przez wielu ludzi jest negowane jako niewspółczesne. I gdybyście chcieli znaleźć więcej takich precyzyjnych wskazówek, na czym to polega, odsyłam Was szczególnie do Księgi Przypowieści Salomona, ale nie tylko. Tam jest kilka bardzo ciekawych informacji na temat wychowania dzieci. Synu mój, słuchaj moich pouczeń. Synu mój, nie zapominaj, przestrzegaj moich słów. Synu mój, przyjmij pouczenie, przestrogę i karcenie. To tylko kilka próbek. 22 rozdział, szósty werset mówi, Księgi Przypowieści mówi, wychowuj stosownie do drogi, jaką ma iść. Czyli stosownie do uzdolnień, do kierunku życia. Każde dziecko jest indywidualnością. Pochodzi od tych samych rodziców, teoretycznie ma tą samą pulę genów, ale jednak zdarza się, bywa, właściwie jest to niemal regułą, że dzieci różnią się od siebie temperamentem, charakterem, upodobaniami. Trzeba znaleźć klucz do jego serca, rozumu i poprowadzić do jego jak największej korzyści. To powinno być pragnieniem każdego rodzica. Jesteście doradcami swoich dzieci aż do końca. Te czasy nie służą szacunkowi wobec rodziców. Też o tym często mówię, ale nawet kwestia postępu technologicznego. Wiecie, moje pokolenia, jeszcze to pokolenie starsze ode mnie, my jesteśmy, no, no mam smartfona, mam tableta, mam laptopa, jakoś tam ogarniam jego użytkowanie, ale kiedy dzieje się coś trudniejszego, no to kogo proszę? Nie starszego, tylko młodszego. Młody przychodzi, mówi, tato, to trzeba tak... Wykonuje kilka magicznych, szybkich ruchów ręków, takich jak, wiecie, iluzjonista gdzieś na scenie i nagle królik mu wyskakuje i to działa. A ja w ogóle nie wiem, co on zrobił, jak to, jak to możliwe. No, właśnie. Chociażby tego rodzaju sytuacja sprawia, że to młode pokolenie mówi, e, ci starzy, nie, oni są tacy nieogarnięci. Nie. I to się przekłada na, na takie... Nawet brak szacunku, no bo oni tacy trochę zacofani. No może, no może i dobrze ludzie, ale tacy trochę już nie współcześnie. Widzę, że tak dotknąłem żywych przykładów. Dobrze wyrośnięte, ukształtowane. Wiecie, im młodsze dziecko, tym większa potrzeba ochrony i pielęgnacji. Ale uprzedzam przed takim sposobem typu klosz. Chowanie dziecka pod kloszem. To może tylko zaszkodzić. Chowanie pod kloszem, czyli izolowanie od wszelkich zewnętrznych wpływów, wiecie co powoduje? Niszczy odporność. I kiedy taki nieprzygotowany młody człowiek wejdzie później w środowisko, w które wejść musi, szkolne, licealne, studenckie, wtedy te mentalne i duchowe wirusy, bakterie, potrafią totalnie pomieszać w jego głowie. Są zagrożenia i pokusy, z którymi dziecko na pewno się zetknie, choćbyśmy nie, wie, nie wiem jak chcieli uchronić. Zdarza się, że dziecko wraca z przedszkola czy ze szkoły i w czasie obiadu nagle w takiej błogiej ciszy wypala jakimś brzydkim słowem. Nie wiemy jak zareagować, czy krzyczeć, czy udawać, że nie słyszeliśmy, ale robimy śledztwo. A skąd to słowo znasz? No jak to skąd? No koledzy, koleżanki, tak. A oni w domu często słyszą takie słowa, no więc nie da się, nie da się uniknąć takich sytuacji. E, pamiętam, no dobrze, nie będę po imieniu. Mam zwykłe dzieci, więc nie wieli, które. Jedno z naszych dzieci takie właśnie słowo rzuciło i tak badawczo, chyba coś kombinowało, wiedziało, że coś jest niewłaściwego i patrzyło na naszą reakcję z ciekawością. Co my zrobimy? Dzieci będą próbować nas, będą próbować poszerzania swoich granic. Musimy w tym okazać się mądrzy. Dziecko próbuje życia, różnych jego smaków aby zrozumieć, że coś jest dobra, coś jest złe. Jeżeli zbyt długo chronimy przed złym światem, przed złymi rówieśnikami otoczeniem, to później możemy spodziewać się wręcz odwrotnych efektów. Odradzam też i bardzo przestrzegam przed takim zupełnie luźnym podejściem, a rób co chcesz. Żyj jak chcesz, przekonasz się kiedyś, dowiesz się, nie, może być za późno dziecko może narobić szkód, może wejść w uzależnienie, może wejść w złe środowisko, możemy spaczyć jego charakter, spełniając na przykład wszystkiego zachcianki. Wiecie, są sytuacje, w których rodzice czy rodzic odmawia sobie tego, czego nigdy nie miał, żeby to dziecko miało. I, I wiecie, To nie jest zdrowe. To Wcale nie jest zdrowe. Jasne, że ja nie miałem w dzieciństwie smartfona, bo nie istniały. No wiadomo, nie o tym mówię. Ale mówię o czymś, co dajemy dzieciom a sami sobie czynimy szkodę, czy ograbiamy siebie z podstawowego poziomu życia, żeby tylko nasze dziecko miało trochę lepiej. To nie jest rozsądne. I jeszcze dwie rady z Nowego Testamentu. List do Efezjan, rozdział 6 i Kolosan, rozdział 3. To są fajne fragmenty mówiące na temat życia rodzinnego. Polecam lekturę Kasia Tomasz. Efezjan, rozdział 6, Kolosan, rozdział 3. Zadanie domowe macie. Sprawdzę w tygodniu, przepytam, zadzwonię. bądźcie gotowi. Apostoł Paweł napisał: Nie pobudzajcie dzieci do gniewu, ojcowie. Wychowujcie według wyraźnych reguł i wskazań. Wyraźnych reguł i wskazań. Czasami nasza niekonsekwencja powoduje zamieszanie. List do Kolosan mówi: Rodzice, ojcowie, nie wywołujcie rozżalenia. Bywa tak, że jako rodzice nie jesteśmy spójni. Czegoś innego wymagamy od dzieci, a czegoś innego od siebie. I wtedy dziecko, szczególnie im starsze, bardziej myślące, zaobserwuje nasze rozdwojenie, naszą obłudę, no to nie spodziewajmy się, że będzie zachęcone tym, co prezentujemy. Takie w cudzysłowie metody najczęściej wprost prowadzą do klęski wychowawczej. I na koniec wracam do tego, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Nie przeszkadzajcie. My dorośli potrafimy przeszkodzić dzieciom. Zapewniam Was, dorośli, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Dziecko jest ufne, otwarte. Dziecko jest bezradne i słabe i świadome tego, że wymaga opieki kogoś większego, kogoś silniejszego, kogoś mądrzejszego. Zapraszam. Tomek, Kasia, podejdźcie z waszym skarbem. Zuzia również może być z wami. To jest przecież cały wasz dom. Pomodlimy się o was. Dzień dobry, Michale. Jaki z ciebie przystojny facet. Wiesz co? Jesteś... No, przebijasz tatę. Tak, mam... Kochani, oto Michałek. Michałek przyszedł na świat 17 października 2019 roku, czyli ma już 9 miesięcy. Wspaniały mężczyzna. Przyszły sługa Boże. Ja w to wierzę. Przyszły Boże narzędzie. Jako Kościół powołani i przeznaczeni jesteśmy do tego, aby błogosławić. To jest nasze zadanie. Zadanie, które czynimy z radością. Amen. Powstańmy wszyscy. Kochani rodzice, chciałbym powtórzyć wam to motto, które wygłosił Jozue i które brzmi tak, parafrazując już na wasz użytek. My i nasz dom służyć będziemy Panu. Czy jesteście w tym zgodni i przekonani? Wy i wasz dom. Tworzycie wspaniałą rodzinę, wspaniały dom. Jest was pięcioro. Wiecie o tym. Ja nie mówię tu o Kasi, że coś tam, wiecie. Nie, nie, nie. Ja mówię o obecności Pana w ich domu. Jest was pięcioro. Ten piąty w zasadzie powinien być pierwszym. Jego najbardziej, słuchajcie. I kiedy czasami między wami może być jakaś trudniejsza chwila, chociaż wiem, że to jest prawie niemożliwe. Ale gdyby teoretycznie wydarzyła się taka sytuacja, zwróćcie się do tego pierwszego o pomoc. Zawsze to czyńcie. Służyć Panu to znaczy żyć według Jego Słowa. Służyć Panu to znaczy działać według Bożych metod. Bo czasami mówimy, ja tak służyć będę Panu, a nie wiemy do końca o co chodzi. To znaczy żyć według Jego Słowa. W ten sposób służymy Panu. Pomódlmy się teraz. Kochany Ojcze, powierzamy małego Michałka Twojej opiece. Powierzamy całe Jego życie. Powierzamy ten wymiar duchowy. Powierzamy wymiar umysłowy. Powierzamy emocjonalne, fizyczne i społeczne. Niech rozwija się zgodnie z przeznaczeniem w każdym z tych wymiarów. Niech będzie pod Bożą ochroną każdego dnia i nocy. Niech będzie chronione od nieszczęść chorób, niepokojów. Niech dorasta w domu pełnym miłości i wiary. Pełnym pokoju i radości. Niech będzie jak roślina dobrze ukształtowana i wypielęgnowana od młodości. Prosimy też o wszelką mądrość i roztropność dla rodziców, by potrafili dobrze wypełnić swoje rodzicielskie powołanie, by sami byli dla Michałka zawsze dobrym przykładem. Prosimy Ciebie o to, ja i całe zgromadzenie Kościoła w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.